Przed podcast wakacyjny do podcastofonu do trzygodzinnego aha ha do trzygodzinnego aha ha do trzygodzinnego na w kasze paniuka bardzo zdenerwowanego aha ha bardzo zdenerwowanego aha ha bardzo zdenerwowanego Och Przemku kochany, nie wyrzucaj mnie. Och Przemku kochany, nie denerwuj się. Och Przemku kochany, nowej weź zrozum mnie. Och Przemku kochany, la la la la la. Cześć, witam Was, słuchacze podcastu wakacyjnego, witam Was, moi słuchacze, nie wiem, w każdym, w każdym podcastie, e, witam Was wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek podcastu wakacyjnego. E, w dzisiejszym odcinku, nie wiem co będę mówił, znaczy mam jakieś takie zarysy, e, no ale dowiecie się tego za chwilę dobra, wróciłem z tego Egiptu wszystkie moje opinie na ten temat wszystko ogólnie na temat Egiptu będziecie mogli usłyszeć w podcaście Jaskinia Głupoty, moim głównym podcaście już tam jest jeden odcinek z Egiptu, można sobie posłuchać jak to było na początku później będzie odcinek jeszcze inny z Egiptu później z Izraela i końcowy z Egiptu, o właśnie, muszę dograć zakończenie tego odcinka jeszcze jak było na lotnisku jak, to, jak się przyzwyczajałem no ale wam powiem, że było ciężko było ciężko, no bo tam wiadomo, było słońce i mój dzień polegał na leżeniu e, na leżaku, ewentualnie pływaniu. Znaczy bardziej pływaniu, ewentualnie leżeniu na wieszaku, ale oto już się nie rozbijamy. E, tutaj mój dzień po, polega na siedzeniu przed komputerem i paszeniu się i wkurzaniu jaka to jest pogoda za oknem. No bo pogoda nie jest najładniejsza, ciągle pada i w ogóle co to za wakacje. Wakacje, w których ciągle pada, no bez przesady, tak nie powinno być. E, no i właśnie. Yy, właśnie się wkurzam cały dzień na to, no bo ja bym sobie pojechał najchętniej na rowerze yy, gdzieś, yy, no bo co tak będę siedział? No wiadomo, yy, nie będę ciągle grał na komputerze, znaczy ja nie gram na komputerze, więc nie będę ciągle oglądał sobie co tam w internecie jest. Nie będę też ciągle grał na gitarze, no bo już ile można, po jakimś czasie to się też znudzi, yy, więc są alternatywy, mogę iść do kogo, kogoś, no ale my będziemy grać wtedy na komputerze, więc też nie za bardzo. Yy, mogę iść do kina, co dzisiaj zrobiłem, no ale na co, nic fajnego nie ma. No właśnie, nic fajnego nie ma, więc trzeba było pójść na coś niefajnego. Yy, było to mniej więcej tak, że pomyślałem sobie, że a, wale, to idę do kina. No więc biorę jakiegoś kolegę, bo tylko jeden chciał iść. No i on powiedział, że dobra, ale na Harry'ego Pottera. Co na Harry'ego Pottera? No nie, ja nie chcę iść na Harry'ego Pottera. W ogóle, co to jest za film? Nie lubię Harry'ego Pottera. Generalnie, to ja, my, ja jestem taki, że jak byłem mały, to czytałem książki. Tak, za co dziadek mnie oczywiście przeklinał, bo mój dziadek był zwolennikiem Radia Maryja no i później filmy, jo, jakie te filmy fajne, chociaż później stwierdziłem, że filmy są głupie i nie podobają mi się, do tej pory nie podobają mi się filmy z Harrym Potterem no i co tam, przestałem czytać książki, przestałem oglądać filmy, nie interesowałem się tym, no jeszcze tam w moje ręce wpadła książka szósta, no ale nie mój klimat, nie mój styl właściwie, no i byłem na tej ostatniej części pierwszej, naszej znaczy pierwszej części, ostatniej części z klasą w kinie, no to, no to tutaj chyba sami sobie, sobie dopowiedzcie, lepiej gnić w tym, w tej szkole, czy oglądać Harry'ego Pottera w kinie i mieć jakąś tam z tego zabawę. No oczywiście to drugie, więc byłem w tym kinie, no a teraz zostałem przymuszony do pójścia, no ale stwierdziłem, że no w domu nie będę siedział i nie ma nic właściwie do roboty, więc pójdę do tego kina. No za, fajnie to, za fajne to nie było, ale, ale powiedzmy. Film, film mi się średnio podobał, naprawdę średnio mi się ten film podobał, bo co to jest w ogóle, jakiś Harry Potter? Nie, tam no, więc, więc, więc, więc, więc, więc, więc, ym... dałem mu na film Łebie opinię 6 na 10, no bo aż taki zły nie był, no ale żeby mnie zachwycił, to mu trochę brakowało. Yy, co do filmów, to właśnie mam takie plany, żeby sobie nadrobić kilka zaległości, ale o tym mówiłem w Jaskini Gupoty, o tym mówiłem tutaj chyba nawet, yy, tylko powiem na co padło następnym razem. Dzisiaj oglądam sobie film Phantom of the Opera. Skąd się to wzięło? Stąd, że zawsze się tym tematem interesowałem, niestety żadnego filmu do końca mi się nie udało obejrzeć. Więc no nie wiedziałem. Jedyne co mi się udało przeczytać to malutka książeczka, która jest parafrazą właściwie tego tekstu. Książka po angielsku, taka do nauki języka angielskiego. No, no bez komentarza, ale przynajmniej się czegoś dowiedziałem jak ta historia przebiegała, chociaż całą i tak zapomniałem. E, ale zawsze się z tym jakoś interesowałem, bo fajnie to brzmiało Phantom w Operze, w ogóle, znaczy Phantom, upiór w operze tam. Wszystko fajne, sprytne, podobało mi się tak, był ten film z 2004 roku i on jego akurat obejrzę, znając życie nie będzie to za fajny film, bo te wszystkie wznowienia takie z roku 2000 ileś są zwykle denne, no ale już jak patrzę, jak te stare filmy wyglądały, to mi się odniechcewa. Od oglądać, więc wybrałem ten najnowszy film. A skąd mi się to wzięło? Wzięło mi się to stąd, że ostatnio zacząłem słuchać Nightwishu. Nightwisha, Nightwishu, nie wiem. Ale ich najnowsza, nie najnowsza, według mnie ich najlepsza piosenka to jest właśnie Phantom of the Opera. No i... No i tak nabrałem ochotę, żeby to obejrzeć. Więc następny w kolejce był, będzie Phantom of the Opera. E, następnie mamy tr Truman, Truman Show. Nie wiem, wiecie, że z Jimem Carey, że e, okazuje się, że faceta to naprawdę program telewizyjny. E, widziałem tylko urywki z tego filmu i chciałbym zobaczyć. No historia mi się podoba, jak na razie, więc, więc wszystko stoi na dobrej drodze, żebym e, obejrzał ten film. No i tyle właściwie z tych filmów. No, jeszcze przedwczoraj, wczoraj nie, przedwczoraj. chyba obejrzałem film Miasteczko Salem, nasze znaczy prawie obejrzałem, nasze znaczy nie prawie, bo trochę mi do tego brakowało, no ale w jakimś tam stopniu został przeze mnie obejrzany. Wzięło się to z tego, że obejrzy... przeczytałem książkę Miasteczko Salem, cała mnie tak pochłonęła, że... Kilka dni ją przeczytałem, albo nawet w tydzień. No dobra, tydzień to nie jest imponujący czas, ale w każdym razie szybko ją przeczytałem. I podobało, bardzo mi się podobała. No, Stephen King został no, ważną, został, no, zostawił ważny ślad w moim yy, świecie książkowym i na pewno jeszcze nieraz tam zawita. Yy, więc bardzo mi się ta książka spodobała, wciągająca bardzo, yy, więc sobie myślę. Ach, zobaczę sobie film, bo jest. Ten najnowszy widziałem. Yy, dotrzymałem do godziny 15 minut, bo naprawdę tego się nie da oglądać. W ogóle książka i film to są dwa różne światy. Ani to nie ma takiego samego klimatu, ale ani w ogóle w innych czasach to się dzieje nie, naprawdę mi się to nie podobało. W ogóle różnice pomiędzy książką i filmą są dosyć zauważalne i dosyć wkurzające. Chociaż zbytniego wpływu na, to na fabułę nie ma, to naprawdę. Jest to mniej więcej porównywalne do tego, co y, autorzy, autorzy filmu Eragon zrobili z książką. Znaczy po, przeczytaj sobie, przeczytajcie sobie Eragona i obejrzyjcie sobie film Eragon. No dno, zupełne dno w porównaniu oczywiście z książką. Bez książki byłby to no myślę, że normalny film, ale y, jak przeczytałem tą książkę, to Naprawdę nie ma co oglądać. O, już się 7 minut zrobiło, więc mniej więcej taki normalny czas podcastu wakacyjnego. Na smaczek jeszcze dodam, to że na stronie katalog podcastów.pl Ka Nasz znaczy katalog podcastów.pl, czyli katalog podcastów, pojawiły się takie gwiazdki. Znaczy, może już dawno się pojawiły, tylko ja byłem w Egipcie, jestem taki zacofany. No i tam można sobie oceniać dane odcinki. Więc ja zachęcam do głosowania na podcast wakacyjny, ale o dziwo nie zachęcam do głosowania na najwyższe opinie, zachęcam na najniższe opinie, bo wtedy się cieszę. Bo ten podcast z założenia ma być żenujący: im więcej gwiazdek jest poniżej 5, tym bardziej moja gęba jest uchćććććć że w końcu tu do czegoś doszedłem. Co my tu mamy? Siódme niebo. Czy Czym jest liberalizm? Z tego, co widzę, tutaj mam kilka odcinek, odcinków Siódmego Nieba, to już się zaczyna o, o tym, że liberalizm jest zły, zły, zły. Po co wolność? Po co ma wam wolność? Macie przecież telewizję Eurowizję, Po co wam wolność? Jak to było? Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świat nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Wolność. Po co mam wolność? Macie przecież telewizję Eurowizję, Wolność. Dobra, zaśpiewałem się jak ktoś nie wie, co to było, to zapraszam na YouTube'a Kult, Po co wolność? a przesłucham sobie zaraz tej piosenki, bo mam ochotę no więc liberalizm zły, oczywiście dalej mamy podcast jakichś plezotów, Radio SK, co tam jest, Showfest, Alpas, a Dykdafon, właśnie słucham tego odcinka Egipt o, Jaskinia Głupoty, Egipt z czym to się je? 5 i 5 o, nawet niezły wynik no i co, tu? Dojdźmy do jakiegoś podcastu wakacyjnego, nieważne. Wcześniej wcześniej były podcasty wakacyjne i zajebiste opinie mam 4, 4, 5, 1, 3, 1 No i takie opinie wbrew pozorom nie cieszą, bo ten podcast ma być żadując, to jest bez przygotowania i tak fajnie mi się radośnie pieprzy, yy, więc więc taki ma być właśnie ten podcast i dobrze, że jest tak nisko oceniany no, możecie mi nisko oceniać no może nie na jeden, ale tak już na trzy i cztery byście mogli no ale jak chcecie się na wyżej, to pooceniajcie sobie, oceniać ja wam nie bronię dobra, dziękuję za słuchanie, myślę, że już wrócę do takiej regularności podcastu wakacyjnego no musiałem się wciągnąć do tego no a tak właściwie to dlaczego ja to nagrywam tak myślę sobie, no to jest żenujące i tak myślę, czy, czy ja się nie czy ja nie spadnę z moim, z moim nagrywaniem, jeśli, jeśli po prostu będę nagrywał takie pierdoły. No ale myślę, że nie spadnę, bo tutaj się nie przygotowuję. Na jaskini głupoty jest zupełnie inaczej. No i. Myślę, że, myślę, że, myślę, że po prostu, że to nagrywam dlatego, żeby nie stracić po prostu ciągłości w nagrywaniu, bo to jest najgorsze. Jak się straci ciągłość, trzeba się otwajać na nowo ze swoim głosem i wszystko, więc, więc lepiej, że taki podcast wakacyjny jest. Mimo, że to jest żenujące, mimo, że to jest głupie, dobrze, że taki podcast wakacyjny jest, bo przynajmniej nie stracę ciągłości, no. I tym, nie wiem jakim akcentem kończę, ten odcinek, nie jaskini głupoty, a podcastu wakacyjnego zapraszam na kolejny zapraszam na krzyżmen.blogspot.com crzszman.blogspot.com dziękuję za słuchanie zapraszam właśnie na tą stronę słuchajcie mnie dalej, polecajcie dobra, nie polecajcie, ale słuchajcie dalej ściągajcie nam, subskrybujcie, oceniajcie jak najniżej, byle nie poniżej 1 nie da się to byle nie poniżej 2 no i, no i dziękuję za słuchanie, cześć a, -a, -a, -a, -a, -a. Zapomniałem W ostatnim odcinku ogłosiłem konkurs na książkę yy, No i tutaj dowiedziałem się od Mando, że książka jest głupia Głupia mi się podobała, chociaż ja jestem taki, że mi się wszystko podobają yy, Dzisiaj się dowiedziałem od kolegi, że yy, brzydka kobieta siedziała przy nas a ja byłem pewien, że ta kobieta jest bardzo ładna, więc nie wiem, mi się wszystko podoba yy, No i więc może ta książka też mi się tak podoba. Nie wiem. No i Mando powiedział, że głupia. Nie wiem, nie wiem. Ale Teli powiedział na przykład dobrą odpowiedź. Więc, Teli, jeśli chcesz książkę, to tam napisz mi na maila swój adres czy coś. A jeżeli nie chcesz, no to trudno. Zajmij mi tą, zajmij mi tą jedną, jedną, jedną, jedną, no jedną którąś tam szafki. Może ogłoszę jakiś inny konkurs. No bo trzeba się niektórych książek pozbyć, bo wiadomo, kupowanie książek to jest debilizm. No ale jak ja chcę poczytać jakieś książki, niekoniecznie takie, które dostanę w dziale dla młodzieży w bibliotece w Siemianowicach, to wolę wydać te 30 ile złotych, niż toczyć batalię z panią yy, z biblioteki, żeby mi tą książkę wydała. No trudno, no yy, trzeba czasami przeboleć, a jak nie ma się coś co z tym zrobić, no to trzeba takiego konkursu ogłaszać. Yy, mógłbym się też bawić w book crossing, no ale przypuszczam, że ta książka zostanie bardziej zniszczona niż przeczytana przez kogoś, więc nie opłaca się to. Wolę zrobić konkurs i dać komuś, przy kim wiem, że to przeczyta, bo myślę, że moich podcastów nie słuchają kompletni debile. Tak myślę. Nie wiem. Chyba, że Ty słuchasz. Nie, to Wtedy moja opinia jest taka inna. Nie wiem, dobra, nie było do Ciebie. Yy, znaczy nie do Ciebie, bo do Ciebie już tak dobra, wale głupoty. Dzięki za słuchanie, słuchajcie. Dzięki za słuchanie i kończę już. Więc, Teli, jak ktoś to napisz na maila, tam kontakt masz na stronie. Dobra, dzięki, cześć.